2000 Rok! A. A robi się to tak. Bity poddawane przez... Łapie chwile ulotne jak ulotka. Ulotne chwile łapię jak fotka. Łapie chwile ulotne jak ulotka. Ulotne chwile łapię jak fotka. Dokładnie tak. Gandzia zostawia ślady jak Sanek Płoza. Hmm. Imprana maksa. Kooperacja na mocy paktu. Lepiej być nie może o... Mówił Fokus Mok Magik Fokus Rach to skład co się leni Na jaranie Warczek Właśnie tak się to robi na południu PFK jest na mocy pach tu, tu. PFK skład Pozytywne flo Rap PFK skład Rób co chcesz Skład ponad składy Telewizor w pełnej gotowości. Z mikrofonami w ciągłym manifestie. To z życia epizod...